To są informacje Polskiego Radia 24. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie odpuszczają. Po południu planują przekazać zaświadczenia o ślubowaniu i rozpocząć pracę. Balony przemytnicze na Warmii i Mazurach. Na miejscu pracują policjanci. W niedzielę wybory parlamentarne na Węgrzech. Rywalizacja między dwiema największymi partiami nabiera tempa. Minęła 11 Radosław Siennicki, zapraszam. Po godzinie 12.00 sześcioro nowych sędziów stawi się w Trybunale Konstytucyjnym, ustaliło Polskie Radio. Udadzą się tam po spotkaniu z notariuszem, chcą przekazać prezesowi Trybunału zaświadczenia o ślubowaniu wobec prezydenta i rozpocząć pracę. Wczoraj Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia ich do orzekania ze względu na brak takiego zaświadczenia. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj stwierdził, że taki wymóg nie ma żadnej podstawy prawnej.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 Na Warmii i Mazurach znaleziono balony przemytnicze. Znajdowały się w okolicach Giżycka, Ełku, Bartoszyc i Olecka. Wszystkie mają podczepione pakunki, najprawdopodobniej z papierosami, oraz nadajniki GPS, które miały ułatwić ich odnalezienie adresatom kontrabandy. Balony przyziemiły na polach i łąkach, a w jednym przypadku na prywatnej posesji koło domu. W miejscu lądowań funkcjonariusze prowadzą czynności sprawdzające, powiedział podkomisarz Tomasz Markowski z policji w Olsztynie.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 w Wilnie. Utrudnienia dotknęły 3000 pasażerów. Za niespełna 48 godzin Węgrzy zaczną oddawać głosy w wyborach parlamentarnych. Na Węgrzech nie obowiązuje formalna cisza wyborcza, więc rywalizacja o poparcie wyborców będzie trwała aż do zamknięcia lokali wyborczych. Przedwyborcze sondaże dają zwycięstwo opozycyjnej partii TISA, ale trzymający władzę Fidesz mobilizuje elektorat i rozpoczyna nową kampanię plakatową z wizerunkiem premiera Viktora Orbana. Z Budapesztu nasz specjalny wysłannik Michał Makowski.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 Ze względu na kontynuowanie izraelskich ataków w Libanie oraz niejasną sytuację w cieśninie Ormus, nie wiadomo jednak, czy planowane spotkanie w ogóle się odbędzie. Wszystko zależy od Izraela i ewentualnej decyzji o wstrzymaniu walk w Libanie, mówi orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz były dyplomata Marcin Krzyżanowski. Heran uzależnia swój udział w rozmowach od objęcia zawieszeniem broni również Libanu, który jest intensywnie bombardowany przez Izrael i atakowany również przez armię lądową, przez siły lądowe. Pytaniem otwartym jest, czy Stany Zjednoczone będą w stanie przekonać premiera Netanyahu do zaprzestania walk. Podczas negocjacji w Islamabadzie, amerykańskiej delegacji ma przewodniczyć wiceprezydent J.D. Vance, na irańskiej, najprawdopodobniej przewodniczący parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf. Mediować będzie premier Pakistanu. Śląscy łowcy głów zatrzymali 40-latka poszukiwanego listem gończym za przestępstwa narkotykowe. Jak powiedział Paweł Kasprzak ze Śląskiej Policji, mężczyzna działał nie tylko w Polsce. Mężczyzna miał do odbycia karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Polski i Czech. Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Śląskiej Komendy Wojewódzkiej ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali go na terenie Katowic. Czterdziestolatek trafił już za kratki.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 Więcej chmur pojawi się wieczorem na południowym zachodzie i tam może spaść deszcz. Temperatura od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 9 w centrum do 11 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie oraz wybrzeżu porywiste. Reklama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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.09, Małgorzata Żochowska i cały czas Polskie Radio 24. Mamy bardzo smutną informację dla Państwa, zwłaszcza dla tych, kt którzy kibicują piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie żyje Jacek Magiera, trener, drugi trener reprezentacji, zmarł, zasłabł podczas porannego treningu, biegania. I zmarł. Był cenionym szkoleniowcem. Swoją karierę piłkarską rozpoczął w Rakowie-Częstochowa. W Ekstraklasie debiutował w 1995 roku. W kolejnych latach reprezentował barwy klubowe Legii-Warszawa, Widzewa Łódź. Potem znowu Rakowa-Częstochowy. A piłkarską karierę zakończył w Krakowie. Grał też w młodzieżowej reprezentacji polskiej z drużyną. U16 zdobył Mistrzostwo Europy w 1993 roku. 2006-2007 to lata, w których był asystentem selekcjonera reprezentacji U18, następnie asystentem w Legii Warszawa. W 2025 roku nawiązał współpracę z Janem Urbanem jako jego asystent w reprezentacji Polski. Widać, było go na ławkach z tyłu za trenerem. Sporo informacji na ten temat w internecie, to jest dosłownie informacja sprzed chwili. Nie żyje Jacek Magiera.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 Rolną, z której teraz sam zrezygnował. I to będzie bardzo mocno nie na rękę prezydentowi, który przecież przejął pełnię władzy. Ma kongres, ma stąd najwyższy, przejął media w, ten spo, w tym kontekście, że bardzo mocno się komunikuje wspomnieniem mediów, wyzywa dziennikarzy od fake news media i bardzo ich źle traktuje. Więc to wskazuje, że no, te Donald Trump może mieć związane ręce na dwa ostatnie lata swojej prezydentury, a bardzo chciałby tego uniknąć.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 Mam wrażenie, że to wydobyło na światło dzienne wszystkie najgorsze tych osobowościowe samego amerykańskiego prezydenta, ale przede wszystkim to wszystko pokazuje, że on bardzo boi się.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 pod koniec zeszłego roku. Teraz te ceny benzyny, a zatem inne, ceny innych towarów zależne od cen transportu, no, to, już jest, to już jest efekt gospodarki czy działań geopolitycznych amerykańskiego prezydenta i Amerykanie już to wiedzą. Ten, ta, ta historia o tym, że to jest wina Joe Bidena już minęła i teraz Donald no, Trump musi przejąć też odpowiedzialność za to, do, czego do, do jak, jak mm -hmm. prowadzi tą amerykańską gospodarkę i część wyborców może być z tego powodu bardzo niezadowolona. Zdaje się, że nie galona, tylko galonu. Yy, źle odmieniłam, yy, aż musiałam się upewnić. Yy, przed konfliktem to były mniej więcej 2 dolary, a teraz jest ponad 4? Tak, tak. No to nawet u nas to się nie śniło, prawda? Opozycji... Y, która miałaby argument? Nie ma razy dwa, u nich jest ponad razy dwa. Ale też, y, o ile dobrze sobie przypominam, upadły argumenty Donalda Trumpa o przysypiającym Joe Bidenie, prawda? Niech zgadnę, dlaczego. No, dobrze. Bo sam przysypia ogóle... na przykład. No, ale to. Już tak, w ramach tak, żartu. To prawda. Zresztą ostatnio widziano Joe Bidena w samolocie, który, który czytał gazetę, więc te pojawiły się też te takie narracje, że Joe Biden jednak trzyma cały czas rękę na pulsie w, w kontekście mhm. tego, co dzieje się na świecie, być może bardziej niż sam amerykański prezydent, któremu zdarza się tak jak widzieliśmy. Sporo czasu, a przynajmniej nam może się tak wydawać, do połówkowych wyborów w Stanach Zjednoczonych. A jest już jakaś tendencja sondażowa, która wskazuje, kto w tej chwili wygrywa masową wyobraźnię? Sondaże dają premią faktycznie demokratów demokraci mają kilku w zależności od tego, gdzie na które sondaże popatrzymy, do kilku nawet do, do dwucyfrowej przewagi nad republikanami, natomiast znowu pamiętajmy o tym, że to bardziej republikanie przegrywają niż demokraci wygrywają, bo demokraci mają ogromny problem ze sformułowaniem swojego jedno, jednorodnego przekazu ze znalezieniem tych liderów, którzy mogli poprowadzić po partię do zwycięstwa, bo Joe Biden to się pojawia tylko przy jakichś takich relacjach, kogoś kto go spotkał. Nie ma takiego który mógłby po, podchwycić, pochwycić tę partię i po prostu popchnąć ją ku, ku zwycięstwu. Dlatego sami demokraci bardzo mocno przypominają na przykład czasy Baracka Obamy, który budzi jednoznacznie pozytywne skojarzenia i dlatego często go wykorzystują w komunikacji politycznej. Natomiast trwa taka debata w samej partii, w którą stronę pójść. Czy pójść w lewo, jak Zoran Mamdani pokazało, pokazało to, że, że faktycznie może być to kierunek, albo w prawo. Jest James jako bardzo taki budzący nadzieję kandydat do Senatu w Teksasie, który jest wnukiem sam skończył seminarium i jest taki bardzo, od, odnosi się bardzo mocno do Boga, więc uderza bardzo mocno do, do prawicowego elektoratu. Więc to pokazuje, że Partia Demokratyczna szuka sposobu na to, jak wygrać, jak zaangażować tych wyborców, którzy zagłosowali być może na Donalda Trumpa, ale tak z rozsądku po to, żeby właśnie płacić mniej za benzynę. I ciągle jeszcze nie ma takiej jednej drogi, która mogłaby trafić do serca tych wyborców. Dziękuję pani bardzo za komentarz. Magdalena Górnicka-Partyka z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Niezwykle smutna informacja. Zmarł Jacek Magiera, trener reprezentacji Polski zaledwie, w wieku zaledwie 49 lat. Z nami Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa Polskiego Radio. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, chociaż trudno mówić, że to będzie dobry dzień dla kogokolwiek w świecie piłki. Wiesz, przy każdej okazji, kiedy kamera patrzyła na ławkę reprezentacji Polski, te jasne włosy Jacka Magiery, one... No nie dało się go nie zauważyć, szczerze mówiąc nie wiem, co mam powiedzieć. Zdaje się, że, zdaje się, że przestaliśmy Tomka słyszeć, ale informacje o śmierci Jacka Magiery są właściwie na większości portali. Jeden z nich już cytuję Państwu. Tragiczne informacje przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. Zasła był podczas treningu biegowego, tego porannego. Po prostu poszedł rano pobiegać podczas treningu Zasła. Był szybko, został przetransportowany do, do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Niestety jego życia nie udało się Um, uratować. E, rozpoczynał swoją piłkarską karierę w Rakowie, e, Częstochowa. Potem przeniósł się do Legii, Warszawa. Upewniam się tylko, czy słyszymy Tomka? Nie słyszymy cały czas. Jako zawodnik tej drużyny zdobył dwa mistrzostwa Polski. E, Puchar, super Puchar Polski. Reprezentował także takie kluby, jak widzę Łódź czy, czy Krakowia. A od lipca ubiegłego roku pełni funkcję drugiego trenera w sztabie selekcjonera Jana Urbana. Jego duża wiedza i doświadczenie były cenione w piłkarskim środowisku. Polski futbol stracił wybitnego eksperta w, swojej, w tej dziedzinie. No i teraz Tomek, może tym razem się uda Tomku? Tak, tak, słyszymy się. Ja, wiesz, ja, ja nie wiem co powiedzieć. Może ty wiesz. No to są naprawdę słowa, które nie mieszczą się w głowie. Ta, ta informacja no absolutnie zszokowała mnie tutaj kilka minut temu. Jacek Magiera, to miałem okazję znać go ponad 20 lat. Pierwszy raz jako piłkarza Legii poznałem Jacka Magierę. Zawsze był erudytą, chciał odpowiadać na pytania, chciał rozmawiać. Później w dalszej karierze edukować młodych zawodników, taką nieprzecenioną rolę odegrał w roli szkoleniowca, który kształtował charaktery, między innymi Kamila Grosickiego, młodych piłkarzy, którzy znajdowali się wtedy w Legii Warszawa i tak na różnych stanowiskach, po różnych szczeblach tej swojej, piłkarskiej drogi podążał, czy to w stolicy, czy to w Legii, czy to w Śląsku Wrocław. No niezwykle zdrowy tryb życia. Kiedy opowiadał o tym, jak należy prowadzić swoją karierę, to zarażał taką pasją i żarem, tak wskazując właśnie te, te trendy, te kierunki, jak można E, uprawiać e, sport, na co należy zwrócić uwagę. Mm, szczególnie niesprawiedliwa wydaje się taka, taka informacja o śmierci młodego, młodego trenera Jacka Magiery. Miał 49 lat. Spokój, rozwaga, klasa, wiedza? E, zdecydowanie. Zdecydowanie. Właśnie analityczna głowa, trener, który zanim coś powiedział mocno, to przemyślał, nie rzucał słów na wiatr. No i niezwykle ceniony w środowisku. Aż trudno uwierzyć, że mówimy o nim w czasie przeszłym. To wydaje się wręcz nie, niewiarygodne. Że, że taki człowiek, który odgrywa taką rolę też dla polskiej piłki, bo przecież w tych meczach barażowych był asystentem Jana Urbana w meczach barażowych naszej reprezentacji w grze o mundial, no tak po prostu odchodzi. To, to się wydaje niemożliwe. Najwięcej osiągnięć zanotował z Legią Warszawa dwa tytuły Mistrza Polski, Puchar Kraju. jako ostatni szkoleniowiec prowadził Polski Klub w, w Lidze Mistrzów, a z reprezentacją do lat 16 zdobył w 93 roku Mistrzostwa Europy i to tylko część jego osiągnięć. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Tomasz Kowalczyk, redakcja Spol y y Sportowa Polskiego Radia z nami. Dziękuję. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 11.30, Radosław Siennicki, zapraszam. Za pół godziny nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają się stawić w siedzibie Trybunału. Prezesowi tej instytucji przekażą zaświadczenia o ślubowaniu, by rozpocząć pracę. Wczoraj Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia ich do orzekania. Jako powód podał brak takiego zaświadczenia. O spór wokół Trybunału Konstytucyjnego pytaliśmy naszego gościa, politologa profesora Bartłomieja Biskupa. Jego zdaniem finalnie może on wywołać dalekosiężne zmiany na scenie politycznej. Nie dość, że budzi to niesmak to jeszcze wrażenie takiej wojny na górze. Takie wojny na górze skutkują wzrostem poparcia dla partii skrajnych. I tu mogą się dziwić te duże ugrupowania I na przykład to, część obywateli może powiedzieć, no to dobrze, to ja w ogóle nie będę głosował na was. Wy tylko się kłócicie, nie umiecie doprowadzić tutaj do funkcjonowania takiego tak organu, szczególnie konstytucyjny. Wczoraj w Sejmie sześcioro sędziów złożyło ślubowanie. Karol Nawrocki nie wziął udziału w uroczystości. Pojutrze na Węgrzech wybory parlamentarne. W sondażach prowadzi opozycyjna partia TISO. Czy to jednak oznacza koniec rządów Fideszu? Rząd Viktora Orbana do systemu wyborczego wprowadził mechanizm premii dla zwycięzcy. Dzięki temu partie otrzymują dodatkowe głosy. To może jeszcze sporo zmienić, mówił na naszej antenie profesor Kamil Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Wystarczy spojrzeć na ten właśnie system wyborczy, żeby stwierdzić, że można mieć przewagę opozycji na Węgrzech. To nie oznacza zwycięstwa, więc ja bym był bardzo ostrożny. Głosowanie rusza w niedzielę o 6 i potrwa do 19. W informacjach Katowice tamtejsza policja zatrzymała 43-latka podejrzanego o dokonanie rozboju na kobiecie. Na początku marca napadł na nią w jej aucie. Po miesiącu poszukiwań udało się złapać mężczyznę, mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Po zakończonych zakupach w jednym z centrów handlowych, gdy siedział już w swoim samochodzie, na tylne siedzenie wtargnął zamaskowany mężczyzna. Napastnik przycisnął ją do fotela i przyłożył nóż do jej szyi i zranił jej nadgarstek. Napastnik zmusił ją do wyjechania z parkingu i skierowania się na polną drogę w Piekarach Śląskich. Tam przestraszona kobieta wydała mu 2600 zł. W poszukiwaniach pomogły nagrania z monitoringu. Napastnik usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Może mu grozić do 20 lat więzienia. Nie żyje Jacek Magiera. Były piłkarz, drugi trener reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana. Jako zawodnik występował w Rakowie Częstochowa, Mleki Warszawa i Widzewie Łódź. Następnie pracował jako szkoleniowiec w kilku klubach ekstraklasy oraz juniorskich drużynach narodowych. Po jego śmierci poinformował PZPN. Jacek Magiera miał 49 lat.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 reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.35, zapraszam Państwa na stronę radio 24pl Tam piszemy o Jacku Magierze, który zmarł dziś. W ostatnim czasie był drugim trenerem reprezentacji Polski. Miał 49 lat. Tam dnia. A teraz o kimś, kto z pewnością spełnił swoje dziecięce marzenia. Sięgnął gwiazd i to prawie dosłownie poleciał w kosmos, a teraz odbiera tytuły uznania i szacunku za swoje dokonania. Sławosz Uzneński-Wiśniewski, drugi Polak w kosmosie, pierwszy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, odbierze tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest za wybitne zasługi dla nauki, a tego naszemu astronauci odmówić nie można. Uroczystość właśnie powinna się zaczynać. Martyna Szymczakowska i towarzyszy. Martyno, dzień dobry. Dzień dobry. Jest już na miejscu, jest już na uczelni Doktor Sławo Szuznański-Wiśniewski. No z pewnością tak, ja jeszcze osobiście go nie widziałam, ale widziałam już żonę naszego astronauty, panią Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską, także zapewne jej może też już jest uroczystość, rozpocznie się lada moment, no i z pewnością wtedy zobaczymy Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, a sama aula główna Szkoły Głównej Handlowej jest na ten dzień specjalnie przygotowana, wypełniona po brzegi, nie tylko zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami świata nauki, ale i studentami, no, którzy przyszli tutaj, by uczestniczyć w tej podniosłej chwili bo sama uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa jest bardzo szczególna, bardzo szczególne akademickie wydarzenie to jest dla całej społeczności. Sama ceremonia zaczyna się od otwarcia przez rektora uczelni, w tym przypadku przez profesora Piotra Wachowiaka. Następnie laudacja, w trakcie której promotor, profesor Roman Sowiecki, przedstawi sylwetkę, dorobek i zasługi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Później odczytanie dyplomu, uroczyste odczytanie takiej formuły nadania tytułu, wręczenie dyplomu, a następnie wykład uhonorowanego, tak zwany wykład mistrzowski. Tu nie ma miejsca na improwizację. To wydarzenie jest dokładnie zaplanowane i wygląda dokładnie tak samo na każdej polskiej uczelni. Na zakończenie obowiązkowo pieśni Gaudę Mater Polonia, albo Gaudeamus i Gitur. Kończące uroczystość, no, zwyczajowo odśpiewywane przez uczelniany chór. Niesamowicie podniosły charakter. Ja też naprawdę czuję tę wyjątkową atmosferę tutaj w szkole głównej handlowej. A sam tytuł doktora honoris causa z łaciny doktora dla zaszczytu to najwyższa godność akademicka nadawana przez uczelnie osobom o wybitnych zasługach dla nauki, kultury, sztuki, dla społeczeństwa. No jest to tytuł honorowy, nie oznacza więc uzyskania uprawnień naukowych, no a jedynie takie honorowe członkostwo w społeczności uczelni. No ale Sławosz Uznański wiśniewski ten tytuł naukowy, tytuł doktora już przecież ma, tytuł zdobyty na Politechnice Łódzkiej. No i e, jego obecność dzisiaj, tak jak Mówiłam, wzbudza tutaj bardzo duże zainteresowanie studentów. No, wszak niecodziennie się zdarza, że można zobaczyć z bliska, spotkać, posłuchać na żywo drugiego Polaka w kosmosie. Choć przypomnę, że po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sławosz ruszył w taką trasę edukacyjną po, Polskę, po Polsce, trasę Polska sięga gwiazd. Odwiedził 17 uczelni technicznych, medycznych w całym kraju, by opowiadać o swojej misji, misji Ignis i zachęcać młodych do pracy w sektorze kosmicznym. Ja byłam na pierwszym przystanku tej trasy, na Politechnice Warszawskiej. No i to było naprawdę niesamowite spotkanie. Bardzo bym chciała teraz Państwu je przypomnieć. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, powitajmy oklaskami polskiego astronautę doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Panie doktorze. Dzień dobry. Cieszę się, że jestem na Politechnice Warszawskiej. A to dlatego, że właśnie na Politechnice Warszawskiej powstał pierwszy polski satelita PWSAT-1 super, że można w ogóle doświadczyć czegoś takiego. W lotach kosmicznych jest dużo różnego rodzaju przesądów. Peggy nauczyła nas, że musimy z nią wygrać w karty, zanim wsiądziemy do kapsuły Dragon, dlatego, że komandor, przywódca misji musi przegrać w karty ze swoją załogą, po to, żeby wsiąść do rakiety i odlecieć. I każdy z, ze swoich krajów ma swoje przesądy. A sama obecność tych osób i to, że właśnie no, ludzie z Polski tak rzeczywiście są jakoś obecni w tym całym świecie i no, to jest taka wielka motywacja. Myślę, że też to może zainspirować młodszych, nawet takich w moim wieku, że żeby właśnie tak dążyć do takich rzeczy wielkich, yy, więc to takie daje taki dodatkowego kopa. Jednota. To często powtarzane hasło, sky is the limit. Tak, dokładnie, dokładnie. A Sławosz Uznański-Wiśniewski inspiruje, motywuje, bardzo chętnie opowiada o swojej wyprawie w kosmos, chętnie e, odpowiada też na pytania młodych, bezapelacyjnie spełnia wszystkie przesłanki, by otrzymać tytuł doktora honoris causa. Ta uroczystość w szkole głównej handlowej właśnie się rozpoczyna, rozpoczęła się już występem chóru, no i za chwilę przemowa rektora SGH profesora Piotra Wachowiaka i czekamy na ten tytuł, ty, tytuł doktora honoris causa dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. No i gratulujemy już z góry. Martyna Szymczakowska, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Teraz przydałby nam się sygnał z jakichś Gwiezdnych Wojen albo z Gwiezdnych y, Przestworzy. Natalia Godlewska, Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Aka y, Agencji przepraszam, Kosmicznej. Dzień dobry Pani Natalio. Dzień dobry, witam serdecznie. Próbuję sobie Pani czasem wyobrazić tę ciszę, która tam panuje.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 Powiem szczerze, e, czasami się widzi i ogląda dużo takich też symulacji, tak? bo też przed Startemis i Artemis e, były zdjęcia, grafiki, które symulowały lot Oriona i to, w jaki sposób to wyglądało. I tak samo e, jest ze zdjęciami Księżyca i Ziemi. Jednak jak zobaczy się już to faktycznie jako zdjęcie, e, rzeczywiście zrobione przez osoby, które poleciały na tu drugą stronę Księżyca,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 nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w międzyczasie sięgać też tych gwiazd. Zastanawiam się, co motywuje młodych ludzi do działania w Radzie Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej, skoro lot na Księżyc co 50 lat, skoro dopiero drugi człowiek, w tym, e, drugi Polak w tę e, przestrzeń e, się wybrał, myślę o doktorze Sławoszu. E, a mimo to gdzieś ta wasza wyobraźnia podąża w stronę, w stronę kosmosu.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 Mhm. Bo to trzeba na całe, całe życie trzeba byłoby poświęcić. No Myślę, właśnie. że kto by, kto by znalazł ponad rok wyjęty z życia, żeby przeprowadzić taką pełną symulację, bo nawet i więcej. No ja podejrzewam, że, że pani by znalazła taki rok. Oj, ciężko mogłoby być. Jednak Żeby... nie. Myślę że, myślę, że ciężko. Ja jednak też wolę właśnie pracować nad tymi projektami i gdzieś, gdzieś to rozwijać, wykorzystywać swoją wyobraźnię do tworzenia mhm. różnych nowych pomysłów, jak można byłoby coś zrobić inaczej. I Myślę, że chyba na tym wolałabym się skupić. No tak, bo można być ścisłym umysłem i mieć fantazję i wyobraźnię, która sięga gdzieś w przestrzeń w przestworze i pani Natalia jest dokładnie przykładem e, takiego działania ma pani jakieś kosmiczne marzenie no takich marzeń e, może mieć bardzo dużo ale pani I osobiście też, e, czy ma takie marzenie jeżeli ja często kiedyś dostawałam pytanie czy chciałaby polecieć w kosmos i kiedyś moja odpowiedź była nie że sama nie chciałabym polecieć w kosmos, jednak e, ostatnio coraz więcej o tym myślałam. Gdzieś na taki lot superorbitalny myślę, że chętnie bym się wybrała. Więc wydaje mi się, że z takich marzeń to to, to, jest, to, to jest właśnie to, bo resztę to bym raczej nazwała celami. No o, właśnie, a y, te trudniejsze w kategorii cudów to tak y, trzeba będzie trochę na to poczekać. To proszę nam pomachać z góry, jak y, pani... Się tam już wzniesie. Pani Natalio, dziękuję bardzo za rozmowę. Natalia Godlewska, rada studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Reklama.